To są informacje polskiego radia 24. Kolizja po kolizji i spore korki na autostradzie A1 utrudnienia mogą potrwać wiele godzin. Najpierw za przysiężenie, teraz zaproszenie. Nowi sędziowie spotkają się z prezesem Trybunału Konstytucyjnego. Sprawca strzelaniny w Łodzi trafił do aresztu. Minęła 15 damian Szpyra. Zapraszam. W miejscu, w którym służby likwidowały skutki porannej kolizji w pojazdy techniczne wjechał rozpędzony samochód osobowy. Jedna osoba została lekko ranna. Doszło do tego na autostradzie A1 między węzłami Kutno-Wschód i Piątek w województwie łódzkim. Jezdnia w kierunku Katowic jest zablokowana. Wyznaczono objazd. Utrudnienia mogą potrwać wiele godzin. Policjanci cały czas apelują o rozwagę podczas jazdy. W związku ze świętami funkcjonariusze rozpoczęli dziś akcję Bezpieczna Wielkanoc. Dla łamiących przepisy nie będzie taryfy ulgowej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 Spory ruch jest nie tylko na drogach, ale też na targowiskach, galeriach handlowych i marketach. Kupujący szukają wiejskich jajek i kiełbasy, wędliny, a także ozdób do świątecznych strojków. Paweł Kwiatkowski z Radia Łódź rozmawiał z handlującymi na targowisku w Piotrkowie Trybunalskim. Ile u pana jajeczka przed święta? 80 groszy do złoty 50 nawet. Złoty 30-40. Od czego cena zależy? To znaczy wielkość. No i od podaży. Biała kiełbaska pożowana jest na 32 zł. Paleruniki one są na 44. Szyneczka jest na 48 razem z polędwicą. Świąteczna Boróweczka. ile trzeba zapłacić za takie? 4-5 zł. No Bóg szpani 5 zł. Każdy no, szuka tam gdzie jest taniej, to jest normalne. Mocną konkurencję dla kupców stanowią dyskonty spożywcze przed świętami prześcigają się w wielkanocnych promocjach. Dwoje sędziów zaprzysiężonych niedawno przez prezydenta otrzymało zaproszenie od prezesa Trybunału Konstytucyjnego, podaje TVN24. Rzeczniczka Trybunału Weronika Ścibor przekazała stacji, że prezes Bogdan Święczkowski zapewni warunki pracy nowo zaprzysiężonym sędziom Trybunału Konstytucyjnego i przydzieli im referaty, oczekując, że niezwłocznie zajmą się rozpatrywaniem ważnych dla obywateli spraw. Prezydent Karol Nawrocki odebrał ślubowanie w minioną środę od sędziów Magdaleny Będkowskiej i Dariusza Szostka. Pozostałych czworosędziów wybranych przez Sejm wciąż czeka na zaproszenie do Pałacu Prezydenckiego. Do aresztu trafił 42-latek, który w Łodzi strzelał do byłego kierownika. Mężczyzna, który w środę wtargnął z bronią do fabryki na łódzkim Nowym Józefowie, wczoraj usłyszał prokuratorskie zarzuty. Dominik Żet odpowie za usiłowanie zabójstwa, groźby przy użyciu broni, a także posiadanie narkotyków. Na wniosek prokuratury sąd zdecydował o trzymiesięcznym areszcie, mówił Paweł Jasiak, rzecznik prokuratury okręgowej w Łodzi. Wskazano na możliwość ucieczki związaną m.in. z obawą wymierzenia surowej kary pozbawienia wolności, jak również na możliwość popełnienia przez 42-latka nowego ciężkiego przestępstwa z użyciem przemocy. Podczas przesłuchania mężczyzna nie przyznał się do popełnienia przestępstw. Jak tłumaczył, chciał na terenie zakładu popełnić samobójstwo z uwagi na śmierć swojego psa. Za usiłowanie zabójstwa podejrzanemu grozi nawet dożywocie. Kolejna odsłona sporu między Śląskiem Wrocław a Wisłą Kraków. Piłkarski klub z Dolnego Śląska czeka na decyzję Komisji do spraw rozgrywek PZPN. Sprawa dotyczy meczu z klubem z Krakowa, do którego nie doszło, bo zespół rywali nie chciał przyjechać do Wrocławia. Komisja już wcześniej przyznawała Śląskowi Walkover, jednak wrocławski klub domaga się też zwrotu kosztów od Wisły za zorganizowanie meczu. Komisja w swoim uzasadnieniu nie odniosła się do tej sprawy, a zgodnie z przepisami PZPN organ prowadzący rozgrywki może nakazać zwrot wydatków poniesionych przez gospodarza oraz odszkodowanie za utracony dochód. Tłumaczył rzecznik prasowy Śląska Jędrzej Rybak. Wisła Kraków opuściła mecz ze Śląskiem na znak protestu. Wcześniej Dolnośląski Klub nie wpuścił na trybuny swojego stadionu grupy kibiców Wisły. Za to Śląsk od innej komisji otrzymał milion złotych kary. WKS również planuje się od tej decyzji odwołać, ale wciąż czeka na uzasadnienie. To były informacje Polskiego Radia 24. Przelotne opady deszczu możliwe w zachodniej i północnej części kraju, poza tym spokojnie i przeważnie słonecznie z temperaturą maksymalną od 10 do 14 stopni. W nocy wrócą przymrozki od minus 2 do około zera. pokażą termometry na Pomorzu, Podlasiu, Kujawach, Warmińsko-Mazurskim i łódzkim. na pozostałym obszarze od 1 do 3 stopni, a jutro pochmurno i deszczowo w całym kraju będzie od 10 do 14 stopni. Klimat. We większości kraju jakość powietrza jest dobra lub bardzo dobra, miejscami umiarkowana. Ponad połowa prądów krajowej sieci pochodzi z odnawialnych źródeł. W większości kraju zagrożenie pożarami lasów jest średnie lub małe. W części województwa podlaskiego, mazowieckiego i warmińsko-mazurskiego duże. Klimat.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 Zbliża się 15.30, Damian Szpyra. Zapraszam. Ewakuacja turystów śmigłowcem z Doliny Pięciu Stawów. Pięciu turystów było odciętych od świata od kilku dni. Po południu zostali bezpiecznie przetransportowani do Zakopanego. Sytuacja lawinowa w Tatrach pozostaje bardzo poważna. Dzisiejsza poprawa pogody i wzrost temperatury spowodowały szybkie przekształcenie pokrywy śnieżnej. Śnieg stał się ciężki i mokry, co sprzyja samoczynnemu schodzeniu lawin. Służby apelują, aby nie wybierać się w wyższe partie góry. Rząd nie przewiduje racjonowania zakupów paliwa na stacjach, poinformował minister energii Miłosz Motyka. Przyznał, że sytuacja na globalnych rynkach energii jest niestabilna i może to w najbliższym czasie przełożyć się na sytuację kierowców.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 Ekumeniczna Droga Krzyżowa przejdzie wieczorem ulicami Starego Miasta w Lublinie. Bezmówniej udział przedstawiciele pięciu kościołów. Różnimy się w wielu kwestiach, ale krzyż to coś, co nas łączy, mówi proboszcz parafii ewangelicko augsburskiej w Lublinie, ksiądz Grzegorz Brudny. Czyli na przykład tam, gdzie produkt. Warto wziąć udział w tej drodze krzyżowej ze względu na słowo, które tam wybrzmiewa. Będzie można usłyszeć interpretację tego słowa, rozważanie tego słowa i to jest ta wartość dla mnie najistotniejsza tej drogi krzyżowej. Przedwczoraj ekumeniczna droga krzyżowa przeszła ulicami Łodzi. Aby Wielkanoc była dla nas zdrowa, pamiętajmy o kilku zasadach kupowania i przygotowywania posiłków. Apeluje Główny Inspektorat Sanitarny. Warto sprawdzać termin ważności produktów. Zwracajmy też uwagę na miejsca ich przechowywania. Radzi rzecznik GIS Marek Waszczewski. Czyli na przykład tam, gdzie produkty mięsne czy nabiałowe sprzedawane są nie z lodówek, tylko na przykład leżą na słońcu. Wtedy nawet najbardziej atrakcyjna cena nie powinna nas skłonić do zakupu takiego produktu. Ten produkt może być po prostu dla nas niebezpieczny i spowodować zatrucie pokarmowe. A podczas przygotowywania dań na świąteczny stół pamiętajmy o regularnym myciu rąk i przechowywaniu żywności w lodówce. Dzień w Polskim Radiu 24. Za 27 minut, godzina 16. Gość Polskiego Radia 24. A już teraz na Antenie Polskiego Radia 24, pani Joanna Szewczykowska, Muzeum Wsi w sierpcu. Będziemy rozmawiać oczywiście o świętach Wielkiej Nocy. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Ehm. Zastanawiam się nad tym, na ile to, co dziś traktujemy jako Święta Wielkiej Nocy, albo inaczej celebracje, spos sposób obchodzenia, na ile ma to cokolwiek wspólnego z tym, jak 100-200 lat temu obchodzono Święta Wielkiej Nocy? Są jakieś punktystyczne, czy nie? Punktystyczne są, oczywiście, bo te jakby najważniejsze elementy Świąt Wielkiej Nocy są zachowane. Mam tu na myśli... E, oczywiście symbole świąt, czyli baranka wielkanocnego i, i jajka. Natomiast e, no, zmieniła się nieco e, forma obchodzenia tych świąt, celebrowania tych świąt e, od tego, co celebrowano i praktykowano dawniej na, na wsiach tutaj u nas na Mazowszu. No właśnie, będziemy się w takim razie trzymać Mazowsza, bądź co bądź Muzeum Wsi w Sierpcu jednak do czegoś zobowiązuje. Sowieckiej, prawda? Tak. E, to... Mazowieckiej, więc rzeczywiście. E, to jak w takim razie wyglądały te tradycje, których już nie ma, a które były ważne, żywe kilkadziesiąt, sto lat temu? Więc jeżeli chodzi o celebrowanie świąt, generalnie ludzie na wsiach dawniej bardzo przestrzegali Wielkiego Postu. Wielki Post rozpoczynała Środa Popielcowa i w zasadzie na wsiach od Środy Popielcowej obowiązywał taki czas wyciszenia, spokoju, ale przede wszystkim właśnie postu. A więc poszczono, nie jedzono mięsa. Co ciekawe, gospodynie przed Wielkim Postem, przed Środą Popielcową czyściły garnki, żeby usunąć wszelkie ślady tłuszczu, które jeszcze mogły się tam znajdować po zapustach, czyli po karnawale. Po to, żeby właśnie już w tych garnkach przygotowywać postne potrawy. Więc na przykład spożywano takie potrawy między innymi jak zupa z na kapuśniak kraszony olejem z dodatkiem grzybów leśnych, zupa grzybowa właśnie z grzybów leśnych na kwasie z kapusty, placki ziemiaczane na oleju smażone, a jeszcze taką ciekawą potrawą to była na na przykład surowa cebula, drobno posiekana, polana olejem lnianym i podawana z ziemniakami lub chlebem. A więc pierwsza zmiana już dotyczy tego, że dzisiaj zważywszy na to, że bardzo poprawił nam się byt, jesteśmy lepiej już sytuowani materialnie, w związku z czym dzisiaj w zasadzie większość z nas takiego postu nie zachowuje. E, również e, inaczej dzisiaj e, przygotowywana jest święconka. Dawniej święcone, e, przede wszystkim święcono więcej potraw. E, to święcone było duże, bo zależało, właściwie ono, miało, ono zależało od tego, jak duża była rodzina i, i zależało od zamożności rodziny. Im rodzina była bardziej zamożna, tym, to, tym potraw tych było więcej i oczywiście też większa ilość. I dzisiaj z kolei to nasze święcone, to nasza święconka, ona jest bardzo symboliczna. Dzisiaj święcimy przede wszystkim no, oczywiście jajka, święcimy chleb, święcimy sól, no i oczywiście kawałek wędliny. Natomiast dawniej w święconym znajdowało się no oczywiście cały bochenek chleba, E, całe pędko albo i więcej kiełbasy, kaszanki. Następnie święcono twaróg, święcono masło, święcono chrzan, sól, bo to były potrawy, z których przygotowywano całe śniadanie rezurekcyjne. A ponieważ w święta trzeba było najeść się do syta, więc rzeczywiście to święcone było bardzo duże. I o ile w miastach to oczywiście święcenie pokarmów odbywało się w kościołach, to na wsiach, no zwykle do kościołów było dość daleko, więc e, święcenie pokarmów odbywało się w wybranych chałupach. Najczęściej była to chałupa sołtysa, e, do takiej e, chałupy z, e, schodziły się kobiety z całej wsi. I znosiły swoje święcone, przynosiły również trochę jajek, trochę wielkanocnego jadła dla księdza w podziękowaniu za, właśnie za przyjazd i poświęcenie tych pokarmów. Tak więc ksiądz przyjeżdżał na wieś i właśnie na wsi to, to, te pokarmy święcił. Dzisiaj również nie ma zwyczajów związanych z takimi magicznymi zabiegami, które były charakterystyczne na przykład dla Niedzieli Palmowej, czy też dla jajek święconych. Bo dawniej nie święciło się jednej palmy, święciło się tych palm kilka, bo one miały magiczną, magiczną moc, tak kiedyś wierzono. Oczywiście palma musiała być poświęcona i obniesiona w procesji kościelnej I wtedy właśnie nabierała tej mocy. I e, na przykład palmy zakopywano w, rogi, w rogach pól, żeby zabezpieczyć uprawy przed szkodnikami, przed klęskami żywiołowymi, Również palma chroniła mieszkańców domu przed e, p, uderzeniami pioruna, przed chorobami, więc jak na przykład była burza, to takie palmy stawiało się w oknach. Również na przykład zwierzęta, które wypędzano na pierwszy wiosenny wypas, uderzano palmami właśnie, żeby zapewnić im zdrowie. Jeżeli chodzi o jajka, to na przykład jajkami święconymi toczono po ciele chorego, żeby, żeby wyzdrowiał. Na pewno dzisiaj nie chodzimy na przykład zaraz po rezurekcji do stawu czy gdzieś do studni, żeby się obmyć wodą. Kiedyś wierzono, że właśnie w momencie, kiedy na rezurekcji wybrzmi Alleluja, to woda uzyskuje taką prozdrowotną, magiczną moc zapewniającą właśnie zdrowie na cały rok. Więc no, tych obrzędów było mniej więcej dzisiaj, ulegają one uproszczeniu. Też, też na przykład z tego, co się orientuje. To też zmianie ulegają już w tej chwili na przykład msze, godziny mszy samej rezurekcji. Dawniej rezurekcję odprawiano o świcie, przed wschodem słońca, no bo Jezus Chrystus prawda, zmartwychwstał w przed wschodem słońca, czyli w nocy, stąd mamy Wielka Noc nazwy świąt. Natomiast dzisiaj często odprawiane są, odprawiana jest rezurekcja, na przykład o godzinie dwudziestej więc to też a, troszeczkę a, u, u, znaczy to, na, to się zmieniło. Natomiast też nie zmienił się na przykład termin Wielkanocy, bo trzeba powiedzieć, że termin Wielkanocy ustawi, ustanowił Sobór Nicejski w 325 roku, więc w IV wieku. Jest to najstarsze święto chrześcijańskie i właściwie do dzisiaj jest świętem ruchomym i odbywa się między... i termin tego święta przypada między 22 marca a 25 kwietnia pierwszą e, niedzielę po pierwszej wiosennej pełni księżyca. Czyli to jest coś, co się nie zmieniło do dzisiaj. E, taką też chciałam powiedzieć ciekawostkę, że 22 marca ostatni raz Wielkanoc miała miejsce w 1818 roku, a w tym samym terminie będzie następna Wielkanoc obchodzona, czyli 22 marca w 2285 roku. Czyli to możemy czy zobaczyć, trochę poczekać. rzadko uh -huh. ten, ta data 22 marca nam się pojawi w obchodach świąt Wielkiej Nocy. Ale to w takim razie zostawmy na chwilę e, daty, bo no, nie ukrywam, że święta w dużej mierze kojarzą nam się oczywiście z tym, co pojawia się na świątecznym stole. I myślę, że to jest jak, jak najbardziej kwestia uniwersalna, bo możemy to samo powiedzieć zarówno o świętach Wielkiej Nocy, jak i świętach Bożego e, Narodzenia. Co musiało się pojawić 100 lat temu na świątecznym stole? Jak ten stół wyglądał? E, przede wszystkim na stole musiał być baranek. No bo baranek jest symbolem Chrystusa. Dlaczego akurat baranek? Dlatego, że Chrystus został skazany na śmierć w święto Paschy, kiedy Żydzi zabijali baranka ofiarnego. I Jezus Chrystus właśnie skazany na śmierć stał się właśnie takim barankiem ofiarnym. Dlatego też dzisiaj tego baranka nie może zabraknąć ani na stole, ani w koszyczkach ze święconką. Druga, druga, drugi element, który znajduje się na tych stołach, no to oczywiście jajka. Duże ilości jaj. Dzisiaj najczęściej te jajka właściwie farbujemy na jeden kolor, natomiast dawniej te jajka były malowane, oczywiście zdobione. No i oczywiście potrawy. Dawniej potrawy świąteczne były nieco inne niż dzisiaj. Na pewno były dużo skromniejsze, bo taką e, na przykład e, takimi potrawami, które pojawiały się to były oczywiście kaszanka, kiełbasa, salceson, e, zimne nóżki. E, no oczywiście jeżeli chodzi o ciepłe potrawy to bigos, e, również e, na przykład smażona kaszanka z cebulą co dzisiaj dla nas, myślę, jest taką potrawą, którą pożywamy nawet na co dzień. Oczywiście gotowano żur, żur z tym, z tym, że nie był to taki żur, jak my dzisiaj jakby gotujemy, natomiast był to żur gotowany zwykle na wywarze z gotowanej szynki, z dodatkiem kiełbasy, jajek, no oczywiście też grzybów leśnych, więc też troszeczkę, no i oczywiście na zakwasie z mąki żytniej przygotowywany. Więc też on troszkę inaczej smakował, chociaż również można było ugotować żur na białej kiełbasie, jako że te białe kiełbasy rzeczywiście gotowano, przygotowywano i, i na e, święta Wielkiej Nocy e, podawano. To w takim razie, jeżeli chodzi teraz o, o celebracje, o te zwyczaje, które odchodzą, wspomniała Pani już o, o tym, że chociażby zmieniły się godziny mszy. Natomiast ja jeszcze pamiętam, że o tej szóstej rano w wielu kościołach, przynajmniej w Warszawie albo pod wieloma kościołami, no można było usłyszeć naprawdę niezłe kanonady, jeżeli posłuchamy naszych rodziców czy też dziadków, no to było rzeczą oczywistą, że w święta Wielkiej nocy, na święta Wielkiej Nocy szykuje się tak zwany karbit, żeby można było strzelać z kluczy. Tak, tak, u nas to się nazywało strzelanie z kalichlorku, e, czyli takiego, to był taki kryształki białe, które się utleniały i właśnie używano ich do jako materiałów poli, poli, pirotechnicznych, więc rzeczywiście na zakończenie rezurekcji e, to właśnie strzelano, e, e, wiwatowano tak, że Jezus Chrystus zmartwychwstał, więc też właśnie strzelano, nazywano to strzelaniem z kalichlorku, o. Oczywiście tym się zajmowała starsza młodzież lub dorośli, no bo czasami zdarzało się przy tego typu wystrzałach różnego rodzaju wypadki, więc mu, rzeczywiście musieli to robić wyłącznie dorośli. To kolejna rzecz. No, tradycja, bez której chyba sobie świąt Wielkiej Nocy nie sposób wyobrazić. Myślę oczywiście o lanym poniedziałku albo inaczej śmigus-dyngus. I też nie trzeba wcale cofać się w czasie o... O 100 lat, żeby przypomnieć sobie na przykład, jak Rany jak Poniedziałek wyglądał, no chociażby w latach 90. Ja wiem, że wiele osób wspomina to raczej mało sympatycznie, bo dochodziło do naprawdę do dantejskich scen, ale z drugiej strony zastanawiam się, czy mimo wszystko to nie było bardziej żywe, bardziej kolorowe, bardziej ciekawe niż, niż to, co dzieje się dziś, czyli tak naprawdę absolutnie puste ulice. No rzeczywiście, o ile pierwszy dzień Wielkanocy rodzina, znaczy spędzano tą, ten pierwszy dzień w gronie najbliższej rodziny, o tyle właśnie poniedziałek wielkanocny to już był właśnie taki dzień, kiedy spotykano się właściwie cała wieś wychodziła na zewnątrz oczywiście śmigus, dyngus no i to była taka wielka oblewanka od samego rana, ale niekoniecznie też sama oblewanka bo tutaj w w zasadzie w tej nazwie śmigus-dyngus mamy dwa obrzędy, bo czym innym był śmigus, a czym innym był dyngus. E, aczkolwiek no, były one w ten sam dzień, więc jakby e, stąd właśnie nazwa śmigus-dyngus. Tak naprawdę oblewanie się to był śmigus, czyli dawniej śmigus polegał na smaganiu się zielonymi gałązkami, a dopiero później zaczęto oblewać się wodą, no bo tak jak mówiłam, właśnie po rezurekcji uważano, że... Woda ma taką bardzo prozdrowotną moc i dlatego w ten poniedziałek to było takie właśnie przyzwolenie na to, żeby się oblać. A więc dla młodych ludzi szczególnie była to okazja, żeby, e, że tak powiem, oblać e, te dziewczyny, które się chłopakom najbardziej podobały. Zdarzało się tak, że nawet dziewczyny były uprowadzane z domów, były że e, nawet zaciągane, no, zaprowadzane, zanoszone nad staw, y, gdzie wrzucano je do stawu lub wrzucano je dla, do poidła dla zwierząt. A więc no, dziewczyny były po to, prostu... To, przepraszam, y, m, mało subtelne rozrywki, można powiedzieć. O, albo oblewano je na przykład wiadrami takimi drewnianymi, ale też były takie ciekawe urządzenia, nazywano je dyngusówkami, to były takie sikawki dyngusowe. One tak przypominają... Y, dzisiejszą strzykawkę wykonane z drewna i o ile one nie miały może tak dużego strumienia jak z wiadra oczywiście, no ale z kolei one strzelały na daleką odległość. Więc to były takie przyzwolone, można powiedzieć, przyzwolone zaloty chłopaków i teraz, co ciekawe, dziewczyny chcąc wykupić się od tego oblewania, obdarowywały swoich adoratorów pisankami, czyli tymi właśnie zdobionymi jajkami. Ale dla każdej dziewczyny honorem było, żeby być oblaną w lany poniedziałek, bo to świadczyło, że ona cieszy się dużym powodzeniem. I czasami zdarzało się, że na przykład te dziewczyny czyny, które no nie cieszyły się takim zainteresowaniem męskim, potrafiły same się oblać i wyjść na wieś, pokazać, że też też są moga. Nie zostały pominięte nie zostały pominięte, dokładnie, więc, więc rzeczywiście to była, to była rozrywka, a też miejmy gdzieś tam na uwadze to, że na wsiach nie było zbyt dużo rozrywek, więc tego typu rozrywki były właściwie takim źródłem wesołości dla całej wsi. Natomiast drugi obrzęd to było chodzenie po dyngusie i to się zaczynało już od rana, po domach, tak jak w Boże Narodzenie chodzili kolędnicy, tak w Wielkanoc chodzili dymguśnicy. Oni chodzili, chłopaki chodzili z kogutem, to, była, to był taki kogut zrobiony często z drewna, osadzony na takim drewnianym, drewnianej podstawie i na takim kole z dyszlem. Często też ten kogut miał ruchome skrzydła. No i z takim kogutem odwiedzano domy, chodzono od domu do domu, składano życzenia, śpiewano pieśni e, i... E, e. Tacy dynguśnicy dostawali od, od tych mieszkańców jakieś przysmaki świąteczne, kieliszek wódki, a czasem też jakieś drobne pieniądze. Dlatego też często to chodzenie po dyngusie zaczynano od odwiedzania, przynajmniej chłopcy zaczynali od swoich matek chrzestnych, bo wiedzieli, że mogą liczyć właśnie na parę grosiaków, które później można było wydać na przykład w karczmie. Z kolei, z kolei dziewczęta chodziły po wsi z gaikiem, czyli z zieloną gałęzią, tak zwanym nowym latkiem i również śpiewały, składały życzenia, również otrzymując za te swoje występy jakiś, jakiś podarek więc takim naprawdę ta Wielkanoc również była taką formą obdarowywania się, a to chodzenie ten dyngus to nic innego jak chodzenie po wykupie, bowiem dyngus niemieckiego dingen znaczy wykupywać, więc e, więc to właśnie był, e, to było znaczenie właśnie dyngusa Mamy niewiele czasu, a myślę, że warto by było przy okazji naszej rozmowy no, w jakiejś mierze zareklamować też Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu. Co u Państwa można zobaczyć? Oczywiście w tej chwili mamy prezentowaną wielka, wystawę Wielkanoc na Mazowszu, gdzie w naszych wnętrzach można zobaczyć właśnie jak świętowano Wielkanoc, jak wyglądały stoły wielkanocne, jaka jest na przykład różnica między stołem między święconym chłopskim a święconym dworskim. Prawda? Można zobaczyć jakie potrawy na tych stołach się znajdowały, a przede wszystkim też można zobaczyć jak zdobiono izby. Bo te izby chłopskie były bardzo smutne. E, natomiast one właśnie w okresie Wielkanocy zyskiwały piękne ozdoby w postaci bibułkowych pająków, kwiatów z bibuły, e, firanek papierowych. Więc to wszystko właśnie można w naszych e, wnętrzach zobaczyć. Można również zobaczyć sikawki dyngusowe. A jeszcze przy okazji chciałam Państwa zaprosić już na poniedziałek wielkanocny, bo w ten poniedziałek wielkanocny właśnie takimi Kawkami, będzie można się oblać. Więc tutaj bardzo serdecznie zapraszam. Będziemy również mieli taką huśtawkę wielkanocną, nazywaną wozawką dawniej, bądź siubienicą, na której właśnie bujali się głównie młodzi ludzie i też na takiej wozawce będzie można się u nas pobujać. A jeżeli chodzi o samą stałą ekspozycję, to znaczy budynki, budowle, co znajdziemy w sierpcu? No, u nas w naszym muzeum prezentowana jest wieś mazowiecka z przełomu XIX-XX wieku, tak zwana wieś rzędowa. Ekspozycję tworzy 10 zagród włościańskich, również można u nas zobaczyć piękny XVIII-wieczny kościół przeniesiony z miejscowości Drążdżewo, więc można zobaczyć wnętrza dwóch dworów ziemiańskich, więc rzeczy. Oczywiście jest dużo, dużo obiektów, które można zwiedzić, obejrzeć. No i oczywiście, tak jak mówię, ta piękna wystawa wielkanocna praktycznie w każdym wnętrzu, więc na, można się wybrać naprawdę na cały dzień i miło go sobie u nas spędzić. To w takim razie wracając do świąt i do tych tradycji, które państwo też prezentujecie. Czego pani dziś na przykład najbardziej brakuje z tych, z tych tradycji? które odeszły. Myślę, że chyba najbardziej brakuje mi na przykład malowania jajek, zdobienia, chociaż dzisiaj można powiedzieć, że czasami są takie gotowe barwniki, gotowe jakieś elementy zdobnicze. No ale to już nie to samo, to już nie wymaga od nas tyle to, to są kalkomanie, które są przyklejane, a na przykład takie malowanie jajek, na przykład właśnie obdarowywanie się tymi pisankami, na przykład spędzanie świąt właśnie z rodziną, z bliskimi, a nie przed telewizorem, przed komputerem, bo Proszę Państwa, dzisiaj tak naprawdę e, nasze święta sprowadzają się tak naprawdę do siedzenia przy stole. W momencie, kiedy, te, e, kiedy że tak powiem, naj, najemy się do syta, e, każdy idzie w swoją stronę, do swojego pokoju właściwie i, i nie ma już takiego takiego właśnie, takiej wspólnotowości, takiego właśnie wspólnego spędzania czasu i takiej, takiej, takiej, takiej radości, bo w zasadzie to spędzanie wspólne czasu to ma sprawiać nam przyjemność, ma nas łączyć, prawda, ma, ma nas integrować i, i, i to jest taka właśnie rzadka okazja święta, bo każdy z nas dzisiaj jest zabiegany, żeby właśnie spotkać się razem, żeby sobie wybaczyć pewne rzeczy, żeby właśnie ze sobą porozmawiać i po prostu pobyć. Czyli rozumiem, jeżeli w poniedziałek nasze dziecko spyta, czy, czy może wyjść na podwórko, żeby polać się z kolegami i koleżankami, to absolutnie nie bronimy, wręcz zachęcamy, bez względu na to, w jakim stanie wróci. Myślę, że tak. To jest po prostu nasza tradycja i wie, też pamiętajmy o tym, że dawny, dawniej oblewano się po to, żeby zachować zdrowie i urodę przez cały rok, ponieważ w tym dniu woda ma wyjątkową moc oczyszczającą, więc na pewno, e, duż, na pewno nie zachorujemy. Tak mi się wydaje. Dobrze, to tej wersji się trzymajmy, że rzeczywiście ta woda w poniedziałek może nam przynieść tylko dobro i tylko zdrowie. Żadne choroby się nie zaplączą. Joanna Szewczykowska Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu. Bardzo, bardzo dziękuję za rozmowę. Również i oczywiście zapraszam do nas, do muzeum. No i oczywiście mokrego dęgusa wszystkim też przy okazji życzymy, mimo że to dopiero piątek. No właśnie, a skoro piątek na antenie Polskiego Radia 24, no to teraz może warto powiedzieć o tym, co na antenie będzie działo się po godzinie 16. Jarema Jamrożek jest już w studiu. Dzień dobry. Dzień dobry. A ty masz, korzystasz z takiej butelki, czy masz broń na wodę? Jak to u ciebie jest? To zależy od tego, co dziecko sobie sprawi. czy ty, ty, ty nie, nie masz nic, Nie trzymasz nic w okolicach łóżka, żeby się bronić w razie czego. Czego? Bo ja to mam taką butelkę z dzióbkiem, i w razie czego to będzie wiesz kontra. Zapomniałem w tym roku, przyznaję. No znaczy, to... Mam nadzieję, że moje dziecko tego nie słyszy. Jest jeszcze trochę tak. Czasu. spokojnie. Mhm. A propos tego, co w najbliższym czasie, my też będziemy nawiązywać do tradycji świątecznych. Po godzinie 17.00 zajrzymy między innymi na Podlasie. Tam tradycyjnie wypiekane są sękacze. Nie zabraknie oczywiście tematów zagranicznych. Po 17.00, tak? Tak, po 17.00. Jeżeli chodzi o sękacze, to każda ilość. <laughs> I o dowolnej godzinie. I o dowolnej godzinie, naprawdę. To nie muszą być święta. To prawda. Z kolei o po 16.30 tematy zagraniczne, no zajrzymy do pustej Jerozolimy, gdzie ze względów bezpieczeństwa nie będzie wielkopiątkowej drogi krzyżowej. Nie zabraknie również polskiej polityki, to już niedługo, bo pierwsza popołudniowa rozmowa polityczna po 16.30. Jeżeli chodzi o tradycje świąteczne, oprócz tej broni, którą trzymasz przy łóżku w poniedziałek, coś, coś jeszcze, co się pojawia co roku? Na pewno faworki muszą mhm. być, tak, to koniecznie. Um... I dużo cierpliwości, wiesz? Du dużo cierpliwości. To spotkania są rodzinne i tak dalej. To tak. Ale mówisz o różnych trudnych pytaniach, które się na przykład pojawiają przy świątecznym stole? Ja staram się jeść i mm -hmm. tak sobie, że tak powiem, zapełniać twarz. Czyli jesteś zajęty. Staram się. Jedzeniem. Tak. To wszystko i wiele więcej. Od godziny 16 do godziny 19 na Z antenie razem. Polskiego Radia 24. No to ja jeszcze raz przypomnę, że stery już za chwilę przejmie Jarema Jamrożek.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 Naucz się uważnie towarzyszyć osobom doświadczającym straty. Wejdź na gajuszorg.pl, pobierz poradnik i dowiedz się, co znaczy po prostu być. Ogłoszenie społeczne